Wcale nie tak dawno, bo ja codziennie głoszę swojej żonie. Dobrze, kochani, jak się macie? Dobre. Dawno mnie nie było, ale cieszę się, że dzisiaj mogę dzisiaj z wami być. Cieszę się, że będę mógł mówić w temacie, który jest... To jest temat taki wakacyjny, ale to jest temat, który jest bardzo ważny w naszym życiu. I nie będę dzisiaj mówił o problemach, nie będę mówił o chorobach, nie będę mówił o takich wyzwaniach, które, wiecie, przychodzą czasami do nas i, i to nie są wyzwania od Pana. Bo czasami przychodzą do naszego życia takie rzeczy, takie problemy, że one nie są od Pana i my wiemy, od kogo one są. I wiemy, że z kim my mamy je przechodzić, ok? Ale dzisiaj chciałbym się skupić na takich wyzwaniach, które dostajemy od Pana Boga jako Kościół, jako ludzie w takiej naszej codzienności, w takiej naszym codziennym trybie życia. Bo każdy z nas, który narodził się na nowo, każdy z nas, który poznał Chrystusa, każdy z nas, który poszedł za tym Jezusem, który umarł na krzyżu Golgoty po to, abyśmy my mogli żyć. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia, czasami bardzo szybko, dostaje pewne wyzwania, dostaje pewne, pewne rzeczy, które Bóg chce, abyś ty wykonał, żeby On się mógł objawiać w twoim życiu. To są takie wyzwania, które często my po ludzku, od razu kiedy słyszymy od Boga ten głos, idź i zrób to, zrób to. Wiecie, to są takie rzeczy, że my tak po ludzku od razu mówimy, nie damy rady. Nie damy rady. Nie przebrniemy tego, nie przerobimy tego, nie ma szans. Ja nie mam tyle sił, ja nie mam tyle wiary, ja nie mam tyle, ja nie mam tyle chęci do tego, aby to zrobić. I tutaj pojawia się pewne, pewna rzecz, która bardzo mocno w tym momencie zależy od Ciebie. Na ile silna jest Twoja wiara, aby przyjąć to wyzwanie i pójść za Bożym głosem, a na ile jesteś słaby i chodzisz w swoich ludzkiej mocy, i po prostu zostawiasz to wyzwania. I ja dzisiaj chciałbym o tym mówić. Będę o tym mówił, pokażę wam pewne przykłady. Jednego możecie być pewni. Każdy z was, jak tutaj siedzi, każdy, kto narodził się z Jezusa, każdy, kto narodził się na nowo, wyzwania przyjdą do twojego życia. Amen? Pamiętacie wyzwanie Boga do Adama na samym początku jego ziemskiego życia? Wyobraźcie sobie sytuację, że Bóg dopiero co stworzył Adama. Myślę sobie, że gdybym ja był w jego skórze i nagle bym został stworzony, to bym był mega zdezorientowany. Czasami widzimy, jak małe dzieci się rodzą. Tak? Rodzi się małe dziecko. I co małe dziecko robi, jak tylko zostanie zrodzone? Płacze. Jest zdezorientowany. Nie wie, co się dzieje. I w tym momencie do Adama przychodzi Bóg. Bóg ma naprawdę duże poczucie humoru. Przychodzi Bóg i mówi do niego, do faceta, który nigdy wcześniej nic w swoim życiu nie robił. Przychodzi Bóg i mówi do niego, Adam, nazwij wszystkie zwierzęta i zacznij uprawiać ziemię. Gdy Bóg stworzył człowieka, natychmiast postawił przed nim wyzwanie. Przywołał Adama i rzekł do niego, nazwij wszystkie zwierzęta i uprawiaj ziemię. Możesz sobie teraz myśleć, teraz sobie siedzisz tak i możesz sobie myśleć, wow, to nic specjalnego. Ale dla faceta, który dopiero co został stworzony, to jest wyzwanie. Pozytywna odpowiedź Adama na to wyzwanie rozszerzyła jego zdolności. On wszedł na poziom wyżej. On poddał się temu wyzwaniu i nazwał te zwierzęta. On zaczął uprawiać ziemię. Pomyślmy teraz, co by było, gdyby powiedział nie. Nie. Panie Boże, i teraz myślę sobie o mnie. Przychodzi Boże wyzwanie do mojego życia i myślę sobie, Panie Boże, nie. Ja nigdy tego nie robiłem. Panie Boże, ja mam wiele swoich problemów, mam wiele swoich innych rzeczy. Ja nie będę teraz nazywał jakiś tam zwierząt i nie będę uprawiał ziemi. Myślę sobie o tych wszystkich wezwaniach, które przychodzą do mojego życia i myślę sobie, jak często mówię, mówię do Pana Boga, nie, nie mam czasu. Wyzwanie zwane Goliatem, następna historia w Biblii, pamiętacie? To jest jedna z najbardziej znanych historii. To było pokonanie przez Dawida przeciwnika, Goliata, który był naturalnie niemożliwy do pokonania. Ale to, co najważniejsze w Twoim i w moim życiu, to niewielkość charakteru Twojego wyzwania. Nie to, jak on jest duży, jak duże jest to wyzwanie, ale tak naprawdę najważniejsza jest jakość Twojej wiary, którą w sobie masz. Jakość Twojej wiary, która jest w Tobie, jakość Twojej wiary, która jest w Twoim sercu. Dawid był człowiekiem przyzwyczajonym do wyzwań. On za każdym razem, kiedy pojawiało się kolejne wyzwanie, stawiał mu czoła. Dlaczego? Bo już miał doświadczenie. Był wzmocniony wcześniejszymi wyzwaniami od Pana Boga. I my czasami, tak wiecie, kochani, chcielibyśmy się bić z naszymi Goliatami. Ale Bóg stawiał przed nami jakieś mniejsze wyzwania, w którym mówiliśmy nie. I nagle stajemy w takim momencie, że nie mamy siły, nie chce nam się. I potrafimy stanąć naprzeciw tego wyzwania, tego boskiego zapytania o to. Dlaczego? Ponieważ zbyt wiele razy powiedzieliśmy Panu Bogu nie. Podczas kiedy cały Izrael drżał przed Goliatem, Dawid w sposób nieustraszony skonfrontował zaistniałą sytuację. I to, że on z nim wygrał, przyniosło mu awans. To, że on z nim wygrał, przyniosło mu awans. On stał się szefem armii i zdobył wdzięczność całego ludu izraelskiego. Odpowiedź twoja, odpowiedź tak, na Boże wyzwania. Zawsze będzie Bóg miał przygotowany dla ciebie awans. Zawsze będzie miał przygotowany dla ciebie awans. Wyzwanie Jezusa dla Filipa. Pewnego dnia Jezus głosił do tłumu. Głosił długo. Pora była późna. Nagle przybiegli ludzie, mówią, nie ma co jeść. A Jezus zwrócił się do Filipa mówiąc, Posłaj tego pytania i zadaj sobie w głowie sobie pytanie, ile razy Bóg w ten sposób do ciebie mówił. Gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Mówił to jednak, aby go wypróbować, sam bowiem już wiedział, co ma robić. Filip odpowiedział, 200 denarów byłoby za mało, aby każdemu z nich dać choć po kawałku. Wiecie, co Jezus zrobił do Filipa? Rzucił mu wyzwanie. Co zrobił Filip? Pomyślał tak, jak my często myślimy. Nie ma szans. Nie ma kasy. Nie damy rady. Nie ma opcji. On odpowiedział według logiki ludzkiej. Według ludzkiego rozumowania. I wtedy Jezus mówi do uczniów, wydajcie im jeść. Wydajcie im jeść. Oni nie mamy nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb, chyba że my pójdziemy i nakupimy żywności dla całego tego tłumu. Ale wiecie, Filip odpowiadając na wyzwanie swoją własną logiką, on stracił okazję do tego, żeby tak naprawdę zobaczyć cud. Żeby tak naprawdę zobaczyć to, co Bóg chciał przez niego zrobić. I czasami tak jest w naszym życiu, że Bóg przyjdzie z wyzwaniem. On da nam coś, co wydaje nam się ponad nasze siły, ale on zrobi to tylko po to, żeby się objawić w twoim życiu. On zrobi to tylko po to, żebyś mógł się ten cud zadziać przez twoje życie, żebyś, żeby on mógł się objawić w twoim życiu. Filip tracił tą okazję. On stracił okazję na to, aby nabrać doświadczenia, ale też stracił okazję do, te, do wzrostu. Wszyscy, kochani, jak tutaj siedzimy, potrzebujemy wyzwań. Bez wyzwań w naszym życiu popadamy w, rutynie, w rutynę, monotonność, letność, My potrzebujemy cały czas wyzwań, aby nasza wiara mogła się rozwijać, okej? Okay? Ale jeśli jesteście tacy jak ja, to nie lubimy wyzwań. Nie lubimy, gdy coś w taki nagły, niekomfortowy, w taki nieoczekiwany sposób przychodzi do naszego życia. Kiedy Bóg przychodzi i mówi zrób to. Powiem wam szczerze, ja tego nie lubię. I pewnie każdy z nas ma jakieś, ma coś takiego, że no nie lubimy tego. Po prostu i normalnie w świecie nie lubimy. Nie lubimy wszystkiego, co jest nagłe, nieoczekiwane, nieznane. Jednakże Pan jest czasem zmuszony działać w ten sposób w naszym życiu, aby nas niejako dalej i osiągnięcia większych rzeczy. Biblia mówi o tym, że ci, którzy znają Pan, będą robić co? Wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. Drugi punkt mojego kazania. Bóg przygotowuje nas do naszych wyzwań. Wiecie, bez przygotowania nie uda nam się stawić czoła wyzwaniom. Wiele osób, kochani, pragnie założyć swoją firmę. Ja ostatnio bardzo czytam bardzo dużo biografii ludzi, którzy założyli firmy w Dolinie Krzemowej. Snapchat, Facebook, Google, Apple. Wiecie, to są ludzie, którzy tak naprawdę mieli pragnienie założenia firmy w swoim życiu. Każdy z tych ludzi. I każdy z tych ludzi nie miał pojęcia, dzielonego pojęcia o tym, co w temacie, w którym chciał coś robić. Żaden z nich. To nie było tak, że pewnego dnia Steve Jobs obudził się i stwierdził, wow, wezmę, otworzę sobie Apple. Będę produkował komputery i telefony. Ale to, co mają ci ludzie, czego często nam brakuje, oprócz takiej wytrwałości w dążeniu do celu, to jest to, że otaczają się mądrymi ludźmi. I każdy z tych ludzi, każdy jeden, od czego zaczął budować swoją firmę? Od zbudowania teamu. Od zbudowania, od przygotowania, wiecie sobie, teamu, ludzi, którzy w danym temacie, w którym oni chcieli zabłysnąć, oni byli ekspertami. Kiedy będziesz próbował sam, to prędzej czy później poniesiesz porażkę. Kiedy będziesz sam próbował stawiać, stawać naprzeciw swoich wyzwań, będziesz ponosił porażki. Biblia zachęca do wolności i do przedsiębiorczości, ale należy wiedzieć, że każdą rzeczą rządzą pewne zasady. Tak jak satelita w niebie. Ona, jak jest na orbicie, to wszystko gra. Ale kiedy zejdzie z orbity, to ona nadal jest w kosmosie, dalej sobie fruwa, ale pewna rzecz jest nieunikniona, że prędzej czy później rozwali się o jakąś kosmiczną skałę. I pytanie teraz jest nie, czy ona w ogóle zostanie zniszczona, tylko pytanie jest kiedy. Tak samo jest z nami, tak samo jest ze mną i z tobą. Wydaje nam się, że jesteśmy wolni, że mamy wolność, ale nieuniknione jest to, że jeżeli będziemy sami funkcjonować, sami sobie rzepkę skrobać, to prędzej czy później rozwalimy się na czymś, co jest większe od nas. Wolność jest niemożliwa i to jest bardzo ważne. Bez porządku, reguł i autorytetu. Osoba, która chce wszystko robić na swój własny sposób, niezależąc od nikogo, bez przygotowania, bez mentora, bez mądrych ludzi wokół siebie, jest osobą od razu skazoną na niepowodzenie i ryzyko kolizji. I to nie jest kwestia tego, czy tobie się uda w życiu osiągnąć sukces, czy się nie uda osiągnąć sukcesu, ale kwestią jest pytanie, kiedy rozwalisz się o tą ciężarówkę zwaną tirem i po prostu zostaniesz zgnieciony i trafisz do punktów, z którego wychodziłeś wcześniej. I to nie jest tak, kochani, że ja was straszę, nie mam takiego zamiaru. Ale tak po prostu jest. Przygotowanie jest konieczne do tego, abyśmy w naszym życiu osiągali sukces, w jakikolwiek sposób my go postrzegamy. Bóg systematycznie przygotowywał Dawida do stawiania czoła wszystkim wyzwaniom. Zanim postawił go przed Goliatem, Bóg wysłał na jego drogę lwa i niedźwiedzia. Jak to Bóg odkreślił łatwiejszych do pokonania. <grych> Wyobraź sobie, łatwiejszych do pokonania staje teraz przed tobą lew i niedźwiedź. Bóg ma poczucie humoru. Na koniec Dawid wyznał, pan, który mnie wyrwał, łap lwa i niedźwiedzia. On wyrwie mnie też z ręki tego Filistyna i Saul uległ. Powiedział do Dawida, idź i niech pan będzie z tobą. Zanim zaatakujesz swojego Goliata, zanim zaatakujesz swojego Goliata w swoim życiu, skonfrontuj się najpierw ze swoim lwem i niedźwiedziem. To się nazywa przygotowanie. My często porywamy się na Goliata, chcemy robić wielkie rzeczy, wielkie cuda. Ale Bóg mówi do ciebie, chodź, usiądź przy i powyświetlaj trochę. Wiecie, to jest trudniejsze od tego, żeby mam dzisiaj kazanie głosić. W twoim przygotowaniu do pokonania twoich i moich wyzwań istotne jest nabyć zwycięską mentalność. Wiecie, bez mentalności ludzi, którzy mają zwycięską mentalność, zdobywców, nie byłoby w ogóle postępu w naszym świecie. Nie byłoby postępu w naszym życiu. Aby stać się osobą gotową do stawiania czoła wyzwaniom i zwyciężać, należy wypracować sobie mentalność zdobywcy. Bez takiego sposobu myślenia nie ma się chęci do podejmowania wyzwań i pozostaje się zawsze na poziomie jakiej? Jakim? Przeciętności. Dzisiaj Kościół jest pełen przeciętnych ludzi. Przeciętnych ludzi. Dlaczego? Bo brakuje im nieprzeciętnej wiary. Brakuje takiej mentalności zdobywców, mentalności tego, że musimy iść i odkrywać nowe lądy dla Jezusa. Nie wiedzą, że podjęcie wyzwania i odniesienie sukcesu jest kluczem dla nich, aby pójść dalej. Biblia nie mówi o wierzących wygodnie siedzących w swojej strefie komfortu, ale o ludziach gotowych na podbój nowych ziem dla Królestwa Bożego. Prawdziwy lud Boży to jest lud zdobywający. Kiedy będziemy wertować kartki Biblii, to zobaczymy, że to jest lud zdobywający. Tam nic nie spadło na ziemię. Tak samo z siebie. Tam każdy z tych ludzi musiał zrobić jakiś krok, musiał coś, czymś, czymś, coś zrobić. W jakiś sposób wyeksponować swoją nieprzeciętną wiarę. A my byśmy tak czasami chcieli, że sobie tak usiądziemy i to wszystko spadnie nam na głowę. Wow, i powiemy, Panie Boże, to jest od Ciebie. To tak nie działa. Jeśli chcesz, żeby Twoja wiara się zwiększała, to musisz sprostawać jego wyzwaniom. Kaleb miał mentalność zdobywcy i osiągnął dużo więcej niż inni. On nie usiadł pod bananowcem, czekając, aż obrany ze skórki banan spadnie mu do ust. Najlepiej już przerzuty, taki, wiecie, i gotowy do tego, żeby go tylko. Ale przeciwnie, uzbroił się w siły, w siły aby podjąć kolejne wyzwania. Pytanie nie jest, czy wyzwania do ciebie pójdą, przyjdą. Pytanie jest, kiedy przyjdą? A jak się skończy jedno wyzwanie, to tylko wyjdziesz za róg swojej ulicy i pojawi się kolejne. Z Bogiem tak żyjemy. Mentalność bojownika. Bez tej mentalności poddajemy się przy pierwszej trudności. Bóg nie obiecał nam, że nasze wyzwania zostaną natychmiast pokonane, bez walki, ale musimy nauczyć się walczyć o to, co uważamy za ważne, zawarte zrealizowania w naszym życiu. I wiecie co? Jest zawsze cena do zapłacenia. Jest zawsze cena do zapłacenia. W 1924 roku była wyprawa w, na Mont Everest. I dwaj alpiniści... Jak się później okazało, nigdy nie doszli na szczyt, ale też nigdy z niego nie wrócili. I kiedy później w Londynie była, wiecie, zrobiony taki, e, taki event, właśnie dla tej, dla tej grupy tych wyprawców, to pewien z ludzi powiedział w ten sposób. Popatrzył na zdjęcie, które było wyświetlone na rzutniku, to było zdjęcie od Everestu, i mówi do niego, Everest, staraliśmy się zdobyć Ci po raz pierwszy. I nas pokonałeś, staraliśmy się Cię pokonać po raz drugi, ale znowu byłeś silniejszy od nas. Ale Everest chce, żebyś wiedział, że Cię zwyciężymy, gdyż Ty nie możesz więcej wzrastać. A my tak, a my tak. Nie ma takiej góry w Twoim życiu, nie ma takiej góry, której z Bogiem nie jesteś w stanie przejść. Mentalność maratończyka, mentalność wytrwałości. Przezwyciężyć nasze wyzwania nie jest kwestią minut. My byśmy czasami chcieli tak bardzo szybko, ale czasami może być to nawet i kilka lat. Od ostatniego czasu yy, pogrywam w piłkę i zauważyłem jedną pewną rzecz. Przebiec dwie minuty dla mnie nie jest problemem. Wow. Przebiec pięć minut nie jest dla mnie problemem. Naprawdę. Ale kiedy przychodzi 10, 20, 30 minut, zaczyna się problem. I myślę sobie o ludziach, którzy, wiecie, biegają po dwie godziny maratony. Wow. Tego mogą dokonać tylko ludzie, którzy biegają te maratony. Ale my jesteśmy ludem bohaterów. I Biblia mówi nam, aby biec w taki sposób, aby zdobyć medal. A wiecie, co to znaczy? Wyzwania, wyzwania, wyzwania, wyzwania, zwycięstwa, zwycięstwa, zwycięstwa. Aby w końcu, kiedy dobiegniemy do mety, ach, przyodziać ten wieniec. Zwycięstwa. Tylko ci, którzy są wytrwali, dochodzą do końca. Nasze wyzwania mogą czasami zająć trochę czasu, ale ci, którzy mają odpowiednią mentalność, wiedzą, jak stawić im czoła. Najważniejsze dla nich jest osiągnięcie pożądanego efektu. Pamiętacie taką reklamę telewizyjną? Był taki plusza królik i on wiosłował. Ich tam było kilka. Wiosłował, wiosłował, wiosłował, wiosłował. Wszystkim skończyły się. Wszyscy opadli z sił, a on dalej wiosłował. Dlaczego? Biura ja miał, miał lepszą baterię po prostu. Tak samo jest z nami. Niektórzy wiosują, wiosują, wiosują, wiosują, wiosują i koniec. A są tacy, co wiosują, wiosują, wiosują, wiosują do końca. Dlaczego? Ponieważ ich wiara ma lepszą jakość. Ich wiara jest, ma lepszą jakość, ich wiara jest wyćwiczona. Kiedy upieramy, opieramy się na Bogu, możemy biec i nie męczyć się, iść i nie ustawać. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracą tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Boże wyzwania w Twoim życiu nie będą sprawiać Tobie zmęczenia. Boże wyzwania. Ty możesz się spocić ale kiedy skończysz, to nie będziesz mówił, uff, wreszcie skończyłem. Ale będziesz głodny tego, żeby że będziesz czekał już na kolejne wyzwanie. Bądź mi gotowi, aby sprostać każdemu wyzwaniu, które Bóg umieścił przed nami. Jako Kościół, jako ludzie będziemy mieli wiele wyzwań na naszej drodze. Od czasu do czasu Pan postawi przed nami wyzwania, które nie będą po ludzku mówiąc łatwe, a nawet możliwe do zrealizowania i będą wymagać od nas wiele wysiłku, ale to właśnie ten rodzaj wyzwań przeniesie na nas na wyższy poziom w życiu. Kto chce być z Was level up? Kto chce być na poziom wyżej? Kto? Wow, cztery osoby w kościele. Ja chcę. Bóg działa w taki sposób, aby wypracować w nas ten mięsień zwany wiarą. Nie widzę. Chodzi ktoś tutaj na siłownię? Z kościoła? Mamy kogoś, kto chodzi na siłownię? Słuchajcie, siłownia jest od Boga. Nie, nie musicie się bać tam iść. Bóg chce, aby ten mięsień, on był ciągle i ciągle ćwiczony. Ciągle i ciągle. A kiedy będzie ciągle i ciągle ćwiczony, to będzie ci tak rósł aż ta koszula ci pęknie. I nie będziesz się już niczego bać. Jedno jest pewne, nie musimy się niczego obawiać, ponieważ Biblia mówi, że wiara prowadzi do czego? Do zwycięstwa. Do zwycięstwa. Im więcej wiary, tym pewniejszy jesteś tego zwycięstwa. Tym wiesz, dokąd zmierzasz. Nie płaczesz i nie zastanawiasz się, ojej, ile to Panie mi jeszcze zostało. Ale ty wiesz, dokąd zmierzasz. Ty wiesz, co ten Jezus, który umarł na krzyżu Golgoty, Ty wiesz, co On dla Ciebie zrobił. Ty wiesz, co tam będzie. Ty wiesz, co się tam wydarzy. Ty wiesz, na jakiej imprezie z Nim będziesz. I Ty chcesz tam być. I Ty chcesz tam być. Nie boisz się tego, że będziesz kiedyś musiał tam trafić. Równanie jest proste. Wiara w akcji równa się zwycięstwo w perspektywie. Rozumiemy? Wiara w akcji. Twoja wiara każdego codziennego dnia w perspektywie daje Ci wielkie zwycięstwo. Amen? Oznacza to, że gdy mamy do czynienia z wyzwaniem, które wymaga naszej wiary, jeśli użyjemy jej, ona sprawi, że będziemy mieć zwycięstwo. Pan przygotowuje nas do stawiania czoła naszym wyzwaniom. Biblia i Kościół są doskonałą szkołą do tego. Codzienne czytanie Biblii i Kościół pełen Bożych ludzi, którzy będą Cię wspierać.